Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, czytajmy od wiersza siódmego. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie. Na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I od wiersza osiemnastego. Potem rzekł Pan Bóg. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla Niego.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 są rozsiewane po tym świecie, aby z jednej strony podważyć absolutny autorytet Bożego Słowa, z drugiej zaś strony, aby doprowadzić do upadku ludzkiej moralności i zniszczyć tą podstawową jednostkę Bożego działania na ziemi, jaką jest rodzina. Szatan Przedstawia seks jako niezbędną człowiekowi zabawkę. A małżeństwo jako związek, który można dowolnie konfigurować, modyfikować, zrywać i ponownie zawierać. I wiele z współczesnych kościołów widzą rozsądek w argumentacji, jakiej używa ten świat, inspirowany przez złego. I akceptuje, usprawiedliwia, a w wielu przypadkach nawet doradza ludziom decyzje, które prowadzą do rozpadu ich małżeństw. Jest to smutna prawda, której nie muszę dowodzić, dowodzą tego rosnące w zastraszającym tempie rozbite małżeństwa w Kościele. Zanim będziemy w stanie właściwie ocenić zło rozwodów i ich konsekwencji, musimy pojąć istotę związku małżeńskiego przedstawionego w Słowie Bożym kiedy Bóg uczynił z prochu ziemi pierwszego człowieka, Adama. Przez pewien czas celowo nie zapewnił mu żadnego ludzkiego towarzysza, aby dowieść człowiekowi pewnej istotnej prawdy dotyczącej jego własnej natury. Człowiek miał z jednej strony bliską więź i społeczność ze swoim stwórcą, z żywym Bogiem. Z drugiej strony miał towarzystwo mnóstwa zwierząt i ptaków, nad którymi panował. Jednak mimo tej wspaniałej społeczności z Bogiem i obecności tych żywych stworzeń, które go otaczały, czegoś człowiekowi brakowało. Głęboko w jego naturze Bóg zaszczepił pragnienie towarzystwa, społeczności, dzielenia swego życia z równym sobie. Użyte tutaj w naszym fragmencie dwukrotnie wyrażenie pomoc odpowiednią dla niego w oryginale składa się z dwóch słów. Jedno to pomoc. Drugie zaś to dosłownie przeciwna część albo przeciwny odpowiednik. Ktoś, kto byłby uzupełnieniem, będąc jednocześnie tej samej natury, na tym samym poziomie, kto odzwierciedlałby istotę człowieka, jednocześnie uzupełniając go. Bóg, widząc tę potrzebę, którą sam stworzył w sercu człowieka, zesłał na niego głęboki sen, tak że zasnął i wyjął jedno z jego żeber i wypełnił to miejsce ciałem, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. I gdy Adam Zobaczył ją. Wtedy wypowiedział te znamienne słowa. To dopiero jest, ta dopiero jest kością z kości moich. I ciałem z ciała mojego. Jest tak jak ja. Jest moją częścią. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. I dalej Natchniony autor Mojżesz tej księgi cytuje słowa samego Boga, który mówi, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Kość z kości moich i ciało z ciała mojego i staną się jednym ciałem. Te wyrażenia odzwierciedlają Boży zamysł jedności małżonków, bliskości i intymności relacji, która przewyższa wszelkie inne związki międzyludzkie. Nawet pokrewieństwo z rodzicami, z którymi małżonkowie muszą się rozstać, aby ich jedność była zupełna. I nie zrobiłem już tego, ale można prześledzić w Słowie Bożym te miejsca, gdzie podobne wyrażenia pojawiają się. W pierwszej Księdze Mojżeszowej jest ich kilka. Jest kilka przypadków, gdzie pojawia się to, że on czy ona jest ciałem z mego ciała. I za każdym razem dostrzeżemy tam, że tam jest mowa o relacji krwi. O związku, który istnieje między ludźmi, dlatego że są z jednej bliskiej rodziny. Tak bracia Józefa mówią o Józefie. I w kilku jeszcze innych miejscach możemy znaleźć tego typu wyrażenia. Tutaj natomiast widzimy dwoje ludzi, oczywiście w tym akcie stworzenia jest to wyjątkowe, ale to, co ten komentarz Boga dotyczy każdego później kolejnego zawieranego małżeństwa, Mamy dwoje ludzi, którzy wiążąc się ze sobą w małżeństwie, stają się tak bliscy sobie, jakby łączyły ich więzy krwi, a nawet z całego kontekstu ta relacja przewyższa te wszelkie inne rodzinne związki. Słowo ciało w Biblii często wykracza znaczeniowo Poza ten nasz fizyczny namiot i obejmuje całość naszej istoty, składającej się z fizycznego ciała, ale też niematerialnej duszy i ducha. I według pierwotnego Bożego zamierzenia zawarcie związku małżeńskiego oznacza zespolenie jednego mężczyzny z jedną kobietą w nierozerwalną całość tak iż w oczach Bożych stają się jednym ciałem. Nagość pierwszej pary, pozbawiona wstydu, świadczy o ich całkowicie, całkowitej swobodzie i radości bycia tym, kim byli, bez potrzeby ukrywania czegokolwiek. Był to widoczny wyraz ich wzajemnej, bezgranicznej akceptacji. Tak więc małżeństwo według Bożej koncepcji charakteryzuje się pełną intymnością, dzieleniem wszystkiego, gdyż małżonkowie w oczach Bożych stanowią jedność. Są jednym ciałem. Już nie dwoje, ale jedno. Co za tym idzie, to jest nierozerwalność ich związku. Jeśli masz tylko jedno ciało, to jak możesz je podzielić? Ale ktoś powie, to był Eden. Idealny stan pierwszych ludzi, którzy nie znali grzechu. Po upadku pierwszych ludzi grzech nie tylko zrujnował ich relacje z Bogiem, ale natychmiast rozpoczął się tragiczny proces rozkładu jedności między małżonkami. Pierwsza rzecz, o której czytamy bezpośrednio po zjedzeniu zakazanego owocu, to zmiana w postrzeganiu własnej nagości, poczucie wstydu i chęć ukrycia się przed innymi. To pierwsza rzecz. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu, i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Nagle ich nagość przestała być bezpieczna i niewinna. Jedność została zerwana i zaczęli odczuwać potrzebę ukrywania własnej intymności. Następującej po tym rozmowie z Bogiem, Adam objawia kolejne zmiany w relacji z Ewą, kiedy na nią wydaje się zrzucać odpowiedzialność za to, co się stało. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. I dalsza historia rodzaju ludzkiego to pasmo tragedii i nieszczęść będących następstwem grzechu. Zawężając nasze obserwacje do sfery intymności międzyludzkiej, możemy dostrzec mnogość dewiacji i odstępstw od tego pierwotnego modelu z ogrodu Eden. Bardzo wcześnie jedność małżonków zostaje rozbita przez poligamię. Mężczyźni nie zadowalają się jedną żoną, ale kierowani cielesną rządzą, Chęcią budowania jak największych rodzin, gromadzeniem majątków, budowaniem układów społecznych, dodają żony do żon, mnożą nałożnice i konkubiny. Nieopanowane pasje prowadzą ludzi do gwałtów, molestowania, wszelkich aktów przemocy seksualnej. Wychodząc naprzeciw ludzkiemu pożądaniu pojawia się prostytucja. A w wielu religiach usankcjonowany nierząd kultowy. Święta i obrzędy pełne niemoralności, a czasami dzikich orki. Powstają nowe dziedziny sztuki. Obrazy, malowidła, rzeźby, a obecnie zdjęcia, filmy, sycące, niezaspokojone oczy i opanowujące serca upadłych ludzi. Podsycana przez piekielne moce ciekawość i poszukiwanie coraz to nowych, mocniejszych wrażeń popycha ludzi w homoseksualność, zoofilię, nekrofilię i wszelkie inne niegodziwe formy seksualnych dewiacji. Gdzieś w tym całym szambie ludzkiej perwersji zatracono wystarczalność i piękno intymności małżeństwa. Małżeństwo, jakie usankcjonował sam Bóg. Małżeństwo jako takie, przypominające pierwotną formę, nie przestało istnieć. Nie, nadal pozostało podstawowym modelem funkcjonowania w większości rodzin. Ale w obliczu tych wszystkich opcji zmienił się stosunek do małżeństwa. Zmienił się stosunek do intymności, która powinna mieć miejsce wyłącznie w bezpiecznych granicach małżeństwa. Tak naprawdę nasz problem sprowadza się do dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze, wszelkiej pozamałżeńskiej aktywności seksualnej. I po drugie, wyjątkowości i trwałości związku małżeńskiego. I w naszych obecnych rozważaniach skoncentrujemy się jedynie na tej drugiej sprawie, gdyż ta budzi najwięcej emocji i jest przedmiotem zażartych kontrowersji we współczesnym Kościele. Wszelka pozamałżeńska aktywność seksualna jest wyraźnie, bezdyskusyjnie wykluczona przez Boże Słowo. I jest to wyłącznie kwestia ludzkiego posłuszeństwa i polegania na... Bożej łasce, która uzdalnia wierzących do prowadzenia czystego, moralnego życia. Tutaj nie ma o czym wiele dyskutować. Słowo Boże zabrania jakichkolwiek związków intymnych dla ludzi, którzy nie są w związku małżeńskim. Koniec, kropka. Nie ma o czym dyskutować. Po prostu trzeba się tego trzymać. Natomiast idea nierozerwalności małżeństwa jest poddawana w wątpliwość w oparciu o świadectwo Starego Testamentu, różnorodne doświadczenia ludzi i pozornie niezbitą logiczną argumentację. Otwórzmy Ewangelię Marka, dziesiąty rozdział. I przeczytajmy, jak to się miało za czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Marka, dziesiąty rozdział i będziemy czytali od drugiego wiersza. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, Jezusa, kusząc albo wystawiając Go na próbę. Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając rzekł im. Co wam nakazał Mojżesz? Oni na to? Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł.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 Lecz jedno ciało, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali Go uczniowie znowu o to samo. Najwyraźniej byli zaskoczeni. Najwyraźniej sami mieli inną koncepcję, jaka ówcześnie musiała panować. I rzekł im,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 Nie znajdziemy opisu tej sytuacji, a jedynie to końcowe ostrzeżenie ujęte w podobne słowa, które Pan Jezus wypowiedział w kontekście wezwań do posłuszeństwa Bożemu Prawu. Otwórzmy proszę Ewangelię Łukasza, szesnasty rozdział i przeczytajmy wiersz osiemnasty. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Pamiętajmy o tym, że w pierwszych wiekach Kościoła Ludzie nie posiadali całości Pisma. Niektórzy mieli tylko Ewangelię Marka i może jakieś listy apostolskie. Inni mieli tylko Ewangelię Mateusza. Jeszcze inni tylko Łukasza. Przeczytaliśmy z Ewangelii Marka i z Ewangelii Łukasza, gdzie nie ma tutaj żadnej klauzuli dotyczącej jakiejś opcji rozerwania małżeństwa i poślubienia kogoś innego. Odbiorcy tych Ewangelii znali tylko takie słowo Pana. Natomiast w Ewangelii Mateusza ta kwestia poruszona jest dwukrotnie i została uzupełniona o kilka wyjątkowych szczegółów. I to uzupełnienie nic nie ujmuje słowom z Ewangelii Mateusza. Jeśli coś jest raz powiedziane w Biblii, to wystarczy, żeby było autorytatywne i prawdziwe. I mówiąc to, absolutnie nie ujmuję autorytatywności tych słów, które są w Ewangelii Mateusza. Natomiast nie pomijam faktu, że Marek i Łukasz nie zawarli tej klauzuli, która znajduje się u Mateusza w swoich sprawozdaniach na temat tego, co powiedział Jezus. Każda z Ewangelii miała swoich odbiorców. Ewangelia Mateusza ewidentnie jest skierowana do Żydów. I wielu biblistów twierdzi, że ta klauzula, która znajduje się w tej Ewangelii, związana jest z odbiorcami tej Ewangelii, z Żydami. I dzisiaj nie poświęcimy na to czasu. Jeśli Bóg pozwoli za tydzień, przyjrzymy się dokładnie znaczeniu i możliwej interpretacji tej klauzuli. W kontekście żydowskiego myślenia i tego też, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza. W sprawie małżeństwa Marii i Józefa. I tego, co się między nimi działo. Ewangelia Mateusza, najpierw dziewiętnasty rozdział.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 stworzył mężczyznę i kobietę? Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus jakby pomija całą dotychczasową historię i to wszystko, co działo się między Żydami, nawet to, co Mojżesz powiedział, i w pierwszej kolejności zwraca ich myśli na sam początek, wskazując, jaki był Boży zamysł, jakie było Boże serce, kiedy stworzył Mężczyznę i kobietę i połączył ich razem. Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Nie mężczyznę i trzy kobiety, czy dwie. Nie dwóch mężczyzn, nie dwie kobiety, ale stworzył jednego mężczyznę i jedną kobietę. Taki był jego pierwotny zamysł. I rzekł, kto rzekł? Stwórca. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją w liczbie pojedynczej. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył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 nie warto się żenić. Najwyraźniej też myśleli w takich kategoriach. Jak to nie zadziała, jak będzie mi zbyt ciężko, jak podpadnie mi, jak już nie będę mógł jej znieść, to po prostu jej odprawię i żyje się dalej lepiej. Ale jeśli tak to jest, że Bóg złączył i teraz już człowiek nie może rozłączać, że jeśli... Ktoś odprawi i bierze sobie kogoś innego, to co złoży, to lepiej w ogóle nie, nie warto się żenić. A on im powiedział. Nie wszyscy pojmują tę sprawę. Tylko ci, którym jest dane, święte słowa. Nie wszyscy, żebyśmy my tylko dobrze to pojęli. Módlmy się o to, bracia, siostry żebyśmy dobrze to pojęli, żeby nam to było dane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 To może pojąć. Niech pojmie, niech pojmuje. Jeszcze wcześniej, w trakcie kazania na górze, Pan Jezus przeciwstawia swój zakaz starotestamentowej praktyce rozwodów. W piątym rozdziale Ewangelii Mateusza.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 a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Zwróćcie uwagę. Pan Jezus odnosi się do tego, co było wcześniej powiedziane, co było usankcjonowane prawem mojżeszowym i zmienia to. Stawia siebie ponad tym i mówi, ja wam powiadam i od tego momentu jego słowo jest obowiązujące dla wszystkich, którzy uznają go za swego Pana. To jest nowe prawo, to jest nowy autorytet, który on nadaje tej całej kwestii małżeństwa i ostrzeżeniu przed rozbiciem tego związku. Tak jak już powiedziałem, nie zdążymy dziś omówić wszystkich istotnych kwestii zawartych w tych wypowiedziach Pana Jezusa. Dzisiaj jedynie spróbujemy wyłuszczyć te oczywiste zagadnienia. Natomiast pozostałe musimy odłożyć na przyszły tydzień. Tym bardziej, że sam jeszcze nie czuję się gotowy, aby o nich mówić. Dlatego Was bardzo proszę o modlitwę. Za czasów Pana Jezusa rozwody i zawieranie kolejnych związków nie należały do rzadkości. Były powszechne, zarówno wśród Pogan, jak i Żydów. I wśród tych ostatnich, wśród Żydów, istniały dwie szkoły. Dwie interpretacje klauzuli dotyczącej rozwodów zawartej w prawie mojżeszowym. Była szkoła rabina Hilela, który twierdził, że mężczyzna może rozwieść się ze swoją żoną z jakiegokolwiek powodu. Cokolwiek mu się w niej nie podobało, mógł ją odprawić. I była druga szkoła, rabina Szamaj, który twierdził, że rozwód Mógł nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku cudzołóstwa. Jeśli mąż czy żona okazali się niewierni. Obie te interpretacje odwoływały się do tego samego wiersza w Piątej Księdze Mojżeszowej w 24 rozdziale. Otwórzmy proszę. Piąta Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, pierwszy wiersz. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. I cała dyskusja między tymi dwoma szkołami rabinistycznymi dotyczyła znaczenia zwrotu coś odrażającego. Dla zwolenników Hillela mogło to być cokolwiek w wyglądzie kobiety. Jakiś pryszcz się na niej pojawił, który mu się nie podawał. Jakoś jej ciało było zdeformowane w miejscu, którym wcześniej nie dostrzegł tej deformacji. Cokolwiek było, co wydawało mu się rażące i odrażające, mogło być powodem do odrzucenia jej, rozwiedzenia się z nią. Również mogło to być cokolwiek w jej zachowaniu. Źle przygotowana potrawa, niewłaściwe słowa, brak szacunku wobec męża, jakikolwiek sprzeciw, to wystarczyło, żeby wypisać jej list rozwodowy i wypędzić ją ze swojego domu. I tego nauczał Hillel, wielki rabin, który miał wielu zwolenników wśród głęboko wierzących Żydów. Ta interpretacja im odpowiadała, że mąż jest absolutnym panem i władcą w swoim domu. Jeśli żona w jakiejkolwiek mierze mu nie pasuje, to może się jej pozbyć. Według zwolenników Szamaj to wyrażenie mogło opisywać wyłącznie sferę niemoralności seksualnej. Dopuszczenie się jakiegoś czynu łamiącego wierność małżeńską. I Szamaj stał na stanowisku, że to jedynie mogło być czymś odrażającym, co Mojżesz dopuścił jako podstawę rozwodu. Jak widzieliśmy, motywem pytania Pana Jezusa przez faryzeuszy nie było ostateczne rozstrzygnięcie tej toczącej się dyskusji, ale schwytanie go w ich podstępne sidła. Oni przyszli do Niego, kusząc Go, jak czytamy, czy wystawiając Go na próbę. Jakąkolwiek opinię Jezus by wyraził, spodziewali się, że stanie w opozycji, albo do jednej szkoły, albo do drugiej. I tym samym będzie miał więcej przeciwników. Wiemy, że niejednokrotnie w ten sposób próbowali podejść Pana Jezusa. Pan Jezus jednak... Nie daje się uwikłać w dyskusję nad rabinistycznymi opiniami, ale kieruje swych oponentów do pierwotnego zamierzenia samego Stwórcy. Czyż nie czytaliście? Pytaj, ich, nie czytaliście? Nie macie pisma? Nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego puści człowiek, ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Nie czytaliście? Nie wiecie, jak Bóg na początku zamierzył? Czego wyszukacie? Kogo wy się chcecie radzić? Jakich, z jakimi opiniami chcecie iść? Jakich ludzi? Nie czytaliście? Jest napisane, jaki jest zamysł Boży dla dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety w małżeństwie. A tak, już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Jasno powiedziane? Ta odpowiedź powinna być wystarczająca zarówno dla faryzeuszów, jak i dla nas. Małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą jest nierozerwalną jednością, która czyni ich jednym i tą jedność stwarza sam Bóg. I człowiek niechaj nie waży się tego rozłączać. Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić. Czemu? Po pierwsze, nakazał czy pozwolił? Nie wiem, czy zauważyliście, że w innej Ewangelii jest odwrotnie to ujęte. Jest to... Jest to te słowa są przestawione u faryzeuszy i u Pana Jezusa. Dlatego, że w pewnym sensie nakazał, aby uniknąć rozwodów opartych na słowach wypowiedzianych w gniewie. Wyobraźcie sobie, co by wtedy miało miejsce, gdyby mężczyzna mógł rozwieść się z kobietą po prostu mówiąc do niej jakieś słowa tylko, nie dając jej żadnego pisma, które faktycznie potwierdza jego intencje. W jakiejkolwiek kłótni, w, jakiejkolwiek, w jakichkolwiek nerwach mógł powiedzieć do niej, rozwodzę się z tobą, wynoś się. I wszystko byłoby już skończone. A więc nakazał, aby uniknąć takich sytuacji, aby uniemożliwić sytuacje, w których kobieta miałaby wątpliwości, czy nadal jest żoną, czy nie. Czy on faktycznie to miał na myśli? Czy on faktycznie się rozwiódł ze mną, czy tylko tak powiedział po prostu w nerwach? Mężczyzna musiał się jednoznacznie określić, czy nadal uznaje kobietę za swoją żonę, czy też nie. I to na piśmie, które musiał jej wręczyć. Z drugiej strony było to przyzwolenie, wynikające ze znieczulenia, ludzkich serc, skażonych grzechem. Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. I wiecie, że Bóg w swej mądrości i cierpliwości niejednokrotnie dopuszczał do wykroczeń jego jasno objawionej woli. Widzieliśmy to niedawno na przykładzie wyboru pierwszego króla Izraela, Saula. Czy była to wola Boża? Czy Bóg po prostu dał tym ludziom zatwardziałych serc, sztywnego karku, to, czego tak pożądali? I Bóg niejednokrotnie, wbrew własnej woli i własnemu pragnieniu, pozwala człowiekowi, wziąć to, czego człowiek pragnie. Tak jak od samego początku, zanim jeszcze człowiek zgrzeszył, stawiając to drzewo, poznania i dobra w ogrodzie, umożliwił człowiekowi zrobienie czegoś, co nie było jego wolą. To nie było Bożym zamysłem, żeby człowiek jadł z tego drzewa i zginął. I Bóg powiedział mu o tym wyraźnie, że to nie jest jego zamysł. Niemniej jednak, przyzwolił na to. Mógł zdeptać szatana, kiedy ten kusił człowieka. Czy Bóg nie, nie był świadomy tej rozmowy? Nie wiedział, co tam się działo? Bóg słyszał każde jedne słowo. Mógł zatrzymać to w każdej chwili. Mógł zabrać tego kusiciela od człowieka. Czemu tego nie zrobił? Musimy to rozumieć, że nie wszystko, do czego Bóg dopuszcza, na co człowiekowi pozwala, jest Jego wolą. Świat jest pełen rzeczy, które są wbrew woli Bożej, które absolutnie nie są wolą Boga, a jednak Bóg na nie pozwala. Wbrew własnej woli. Jednak Boży stosunek do tych rzeczy jest oczywisty. Bóg nam mówi, co myśli na temat ludzkiego nieposłuszeństwa i grzechu, i nieprawości, do której w końcu sam dopuszcza. Czy możemy Jego za to winić? Bóg wielokrotnie zadaje swojemu ludowi takie pytanie. Czy chcecie mi rozkazywać? Czy chcecie ze mną się kłócić? Czy chcecie ze mną się spierać? Czy ja jestem winien waszemu grzechowi? Czy wy jesteście winni waszego odstępstwa, waszego nieposłuszeństwa, waszej trudności, którą w swej wielkiej cierpliwości znoszę i daję wam czas, żebyście się upamiętali z waszego nieposłuszeństwa, z waszego grzechu? Boży stosunek wobec rozwodów był zawsze taki sam. Prorok Malachiasz oddaje Boże serce, kiedy wzywa rozwodników do pokuty w drugim rozdziale swojej księgi od 15 wiersza. Pyta, czy nie jeden, w domyśle Bóg, uczynił ją kobietę, Istotą z ciała i ducha? Czy to nie Bóg uczynił kobietę istotą z ciała i ducha? On jest jej stwórcą, tak samo jak mężczyzny. On dał jej ciało z ciała mężczyzny i w nią tchnął swego ducha, tak jak uczynił to z mężczyzną. A czego pragnie ten jeden? Pyta dalej Malachiasz potomstwa Bożego. Pragnie dzieci Bożych, pragnie tych, którzy będą w Niego wierzyć, którzy będą Go kochać, którzy będą Mu służyć. I w tym jest rola człowieka. W przynoszeniu życia, głoszeniu Bożego Słowa, kształtowania ludzi. Tego Bóg pragnie. Bóg pragnie potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Jahwe, Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Jachwę zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Tak jak ostatnio patrzyliśmy na to, małżeństwo jest obrazem Kościoła i Chrystusa. Natomiast w Starym Przymierzu wielokrotnie widzimy, że był to obraz Przymierza Izraela ze swoim Bogiem. I każde małżeństwo miało być tego świadectwem. Dlatego Bóg i tak nienawidzi rozwodów. Każdy rozwód jest zepsuciem tego obrazu, który Bóg zamierzył do małżeństwa. A każdy kolejny związek, w który człowiek wchodzi po rozwodzie, po rozpadzie takiego małżeństwa jest absolutnym zniszczeniem tego obrazu. Nasz Pan i Zbawiciel swoimi wypowiedziami przywrócił małżeństwo do tego pierwotnego znaczenia, do pierwotnej Bożej intencji. I ogłosił, że ktokolwiek od tej pory odprawi swoją żonę z wyjątkiem tego jednego przestępstwa, przetoczeństwa. Będzie winny cudowództwa. To jest prawo Boże, które nas dotyczy. Ten oryginalny, pierwotny Boży zamysł. I to jest jedyne prawo, jeśli zaczniemy je rozważać i każdą inną opcję, to logicznym jest, że jest to jedyne prawo, które prowadzi do pokoju do pokoju w rodzinie, do dobrych zasad moralnych i bezpieczeństwa gwarantowanego obu małżonkom, jak również ich dzieciom i całej reszcie rodziny, rodzin. Jakikolwiek człowiek, czy też jakakolwiek grupa ludzi, jakikolwiek sąd, Świecki czy kościelny nie ma prawa zmieniać tego, co powiedział nasz Pan i zbawiciel. Nie ma prawa nazywać dobrym tego, co on nazwał złym. Niechaj Bóg nas strzeże. Powstajmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, do Ciebie przychodzimy w tym zamęcie opinii w tym całym dzisiejszym świecie, jeszcze bardziej pogrążonym w grzechu jeszcze dalej zagubionym w utracie jakichkolwiek podstaw moralności, sprawiedliwości, pogrążający się głębiej i głębiej w tym szambie rozpusty luźnych obyczajów, przyzwolenia, na różnego rodzaju formy niemoralności, perwersji, które niszczą każdego, kto się im oddaje. I chociaż, tak jak czytamy, grzech ma posmak słodyczy i bycie w cudzołożnym związku może wydawać się usprawiedliwionym i słusznym, jedynym rozwiązaniem. To Twoje Słowo niezbicie ostrzega nas, że grzech, którego się dopuszczamy, nas z pewnością znajdzie. I że jeśli siejemy według ciała, z ciała też rządzić będziemy skażenie. I wszelkie nasze nieposłuszeństwo spotka się ze słuszną Twą odpłatą. Szczególnie w tej sferze, gdzie jak czytamy, każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale w tej sferze grzeszymy przeciwko własnemu ciału. Panie, niechaj te słowa wniosą bojać w nasze serca. Bojaźń dla wszystkich z nas, którzy jeszcze nie wstąpili w związki małżeńskie, przed jakąkolwiek formą zabawy, jaką, jakąkolwiek formą pobłażliwości wobec intymności, przed zawarciem związku małżeńskiego. Wybacz, Panie, nam nasze grzechy i nasze odstępstwa w tej sferze. Wybacz nam wszystkim, którzy już skalaliśmy się i skaziliśmy się. Wybacz nam, Panie. Panie, niechaj to słowo będzie ostrzeżeniem i wsparciem nas wszystkich, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich. Szczególnie tych, którym jest trudno. Którzy zmagają się z mężem czy z żoną. Dla których ta opcja ucieczki od tego małżeństwa wydaje się jakimś rozwiązaniem. Świat tak chętnie podszeptuje i zachęca. A nieraz i w Kościele znajdą się ludzie, którzy z wyrozumiałością popchną nas w, tak, w stronę takiej decyzji. Zachowaj nas, Panie, przed takim myśleniem i dajbyśmy, tak jak Ty umiłowałeś swój Kościół, niegodny, pełen grzechu, pełen nieprawości, pełen zła i oddałeś samego siebie i byłeś gotów cierpieć, i byłeś gotów tak wiele znieść, aby nas uratować. Daj, abyśmy i my mieli taką odkupieńczą postawę wobec naszych małżonków, byśmy byli gotowi na wszelkie poświęcenie, na wszelkie zniesienie wszelkiej hańby, na niesienie wszelkiego ciężaru, aby okazać miłość, aby uratować tą drugą stronę, aby ją zbawić, a nie odrzucić, nie odepchnąć, nie zrzucić z siebie tego ciężaru. I Ty, Panie, wiesz, jak czasami jest to ciężkie, jak wielu z nas nigdy tego nie przeszło, nie doświadczyło, nie znamy tego koszmaru życia z ludźmi, którzy są pełni zła i niszczą siebie, niszczą nas. Ale widzimy, Panie, Twoją ofiarę, widzimy Twoje poświęcenie, widzimy Twoją postawę i Ty wzywasz nas, abyśmy wstępowali w Twoje ślady, byśmy zapierali się samych siebie. I byśmy cierpieli, byśmy razem z Tobą nieśli hańbę, tak abyśmy też razem z Tobą byli uwielbieni. I aby nasze cierpienie przyniosło błogosławiony owoc. Pomóż nam, Panie, którzy jesteśmy w małżeństwach, miłować się wzajemnie i dbać o to, by nasze domy prawdziwie odzwierciedlały Twój zamysł dla Kościoła i Chrystusa. Pomóż nam, Panie, i zachowaj nas w obliczu tych czekających nas różnych burz i sztormów i ataków. Zachowaj nas przed kierowaniem się własnym egoizmem, samolubstwem. Wszelką niegodziwością zachowaj nas, Panie, ustrzeż nas, prosimy. I też Panie, chcemy wołać do Ciebie w szczególny sposób za tymi wszystkimi, którzy doświadczyli rozwodów w swym życiu. Tych wszystkich, którzy przeszli przez to piekło rozdarcia związków i cierpienia, jakie się z tym wiąże, i tego poczucia straty i bólu i tego wszystkiego, co trudno jest nam pojąć, którzy tego nie doświadczyliśmy. Boże, proszę, proszę o Twoją szczególną łaskę i działanie w ich sercach. Panie, Ty obiecałeś, że w każdym najcięższym nawet doświadczeniu udzielisz wystarczająco dużo łaski, by je znieść. Że nie przychodzi na nas doświadczenie, które by było ponad nasze siły. Ale wraz z doświadczeniem dajesz też łaskę, dajesz też zdolność, siłę, by je znieść. I w tej ufności, Panie, prosimy naszych braci i siostry, którzy są w tym miejscu jakże ciężkim, jakże trudnym. Pomóż im, Panie, widzieć swoje miejsce w Twym Królestwie gotowość, by pozostać trzebieńcami dla Królestwa Bożego. Gotowość, by nieść ten ciężar i to cierpienie ku przestrodze innych. By umieć też pocieszać tych, którzy potrzebują tego pocieszenia. Tym pocieszeniem, które sami od Ciebie otrzymali. Tą siłą i tą łaską, której Ty sami im udzielasz. I pomóż nam, Panie, wszystkim otoczyć ich miłością, braterskim współczuciem i wszelkim wsparciem, jakiego możemy im udzielić. Prosimy wrażliwie nasze serca, abyśmy mogli prawdziwie w Twojej miłości ciężary jedni drugich nosić. Pomóż nam w tym, Panie, takaby była wśród nas ta prawdziwa bratnia miłość, po której świat pozna, żeśmy Twoimi uczniami. Prosimy, Panie, o uzdrowienie tych związków, które chociaż po ludzku wydają się nie do naprawienia, jednak w Twojej łasce, w Twojej mocy mogą być uzdrowione. Ty jesteś Bogiem cudów i w wielu z tych sytuacji jedynie cud może przynieść przemianę. I o cud się modlimy, Panie, do naszego Boga cudów. Wiemy, że możesz daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy, o czym myślimy. I to, co nam wydaje się beznadziejne i nie widzimy żadnych szans, żadnej poprawy, żadnej jakiejś tutaj po ludzku możliwości zmiany. Panie, nie jest poza zasięgiem Twoim. Każdy z nas znajdował się w takim opłakanym stanie. A jednak nas zmieniłeś. A jednak całkowicie nas przemieniłeś, Panie, w swej mocy. I prosimy, prosimy o Twój cud, Panie, Twoje cuda, przemiany w tych małżeństwach, które mogą być uratowane. Prosimy, prosimy, kochane Ojcze. Użyj wszelkich sposobów, działaj w sercach tych małżonków, którzy uwikłali się w jakiś grzech, którzy kierowali się jakąś niegodziwością. prosimy. Prosimy Twoją przemianę, Twoje zbawienie, Twój ratunek. Panie, niechaj to słowo skutecznie działa w naszych sercach. Niechaj przyniesie nam życie. Zachowaj nas przed jakimś duchem potępienia, krytykanstwa, atakowania innych, którzy odmiennie pojmują te sprawy, odmiennie żyją. Daj nam, Panie, Twoją miłość do nich. Daj nam, prosimy, łaskę, by się o nich modlić. I mieć postawę Twojej miłości wobec nich, umieć rozmawiać z nimi w pokoju. Prosimy, to pomóż nam. Zachowaj Twój kościół, Panie, przed podziałami. Zachowaj, prosimy przed kłótniami i sporami, które niejednokrotnie wybuchają w obliczu decyzji, różnych osób, które ważą się na taki czy inny krok. Daj nam Pani mądrość, by z tym właściwie sobie radzić, by właściwie do tego podejść. Prosimy, dopomóż. Ktoś z was chciałby się pomodlić, bracia, siostry?